Dajesz kniaziu, Dajesz To są Przedstawiłeś to, że da jest da da. da da Da-da Tomek rozstroi gitarę i na mnie. Nie można tak grać. O to, o to, wiesz, która strona, o to. trzecia. Czwarta od dołu. Kniazdu jest gwiazdą jednego kawałka. No, ale to, że powiedziałeś, <laughs> że powiedziałeś. A propos kawałka. Kawałek wódki. Tam kurde, Tomasz ma podpił. kawałek wódki do rozpracowania. Piotruś? Hello? Mamy. Oni nie mają. Widzicie? Do dobra. I gąbka. I listosław na Nie jednego by wponęła. Don't speak. I know what you think. Idzie. Zegarnisz światła burgurowe. You and me <laughs> used to be together, every day together, always. All I really feel that I'm losing my best friend. Couldn't believe that would be real. <laughs> Tej, uważaj, masz napisany wzią, ten ty, tekst, masz napisany na, na, na czele. A ispoko, pamiętam wzią, tylko. Nie jest w pełni Nie, jest nie. No, ja was przegrzałem za to. Nie, You and me! <laughs> <laughs> you and me! You and me! You You used to <Okay>. be together! <laughs> Every day together! Always! Or <laughs> <Always. laughs> really feel- I'm losing my best friend It together Every day together, always. I really feel <laughs> that I'm losing <laughs> my <laughs> best friend. They are losing my best friend. No, to paper. Get that. I'm playing. Nie, masz z... dobry głos? Śpiewaj. O, ja, o, ja nie, znam o, dajesz. Dajesz. No. Ja nie znam tekstu. You Together every day, together always. always. I really feel that I'm losing my best friend. Wouldn't believe that could be real. No, <laughs> Don't speak! I know what don't you're thinking, think so please don't explain it. Don't tell me, cause it's hard. Don't, don't, don't speak! I know what you're <laughs> thinking, <laughs> think so please don't <laughs> explain <laughs> it. Tell me. Można! Nie, myśli, górę, nie tak trzeba nie umieć stroić gitary, ale grać jak umiesz, to jest wszystko. Bestia! super, jest super, super, Jest super, super, to był debiut Kniazia przed Światową A. Publicznością. Tomaszu, co chcesz powiedzieć na temat debiutu Kniazia? Kniaz jest moim inspiratorem. Dziwię się, że dopiero teraz się ujawnił, ale nie. Jesteś jego wielkim fanem. Tak, jestem. Po jest prostu ujawnił się teraz, nie to, mógł wcześniej. Ale to jest jego początek jego kariery, dopiero nie, dzisiaj. Nie, nie, to nie jest jego początek kariery. Wszystkim, które było i, i ja... Czekaj. Yeah, vipo, vipo, kasz, yeah. dzisiaj, był, dzisiaj był debiut Kniazia. Coś też powiedzieć na ten temat? Zajebicie Mike pokazał swoją klasę. Tak. Aniu, <śmiech> słyszałaś jak Kniaziu zagrał Don't Speak? Co powiesz na ten temat? Przepięknie. A, te, a teraz porozmawiamy z samą gwiazdą, kniaziu, kniaziu co, co, co, co, powiesz, co, co powiesz na temat swojego występu dzisiaj? Myślę, że był nienagany koncert, zagrałem, ucieszyłem niejedną osobę swoim koncertem i było zajebiście, tak? tak a publiczność dopisała? Dopisała publiczność, dopisała publiczność, kurde, było fajnie. Więcej takich koncertów. Mówi, stary, bo... Więcej takich koncertów jak mnie zaprosi do drzewa, więcej razy, to kurde ja zagram. Jak zwykle, za piwo i kiełbasę. Tak, dokładnie, za piwo i kiełbasę, ja gram, bo jestem najlepszy. Prawdziwe gwiazdy nie biorą kasy za koncerty. Nie, tylko biorą za satysfakcję. Browar i kiełbasa się leje. <śmiech> Zadowoleni słuchacze. Tak, nie? tak, tak. Wanda panów nie powrót. Bo... szmira. Um, tak. e, Witaj Jakubie. dzisiaj był debiut Kniazia i co myślisz na temat koncertu, który Kniaziu dał tutaj wśród wszystkich? E, nie, uważam, że jest to przełomowy koncert w historii muzyki rozrywkowej. E, od tej pory zmienił się mój światopogląd na temat muzyki. Uważam, że to było cudowne wydarzenie. Uważam, że wszyscy krytycy będą zachwyceni. Tyle, co mogę powiedzieć na temat e, tego koncertu. Czy uważasz, że, że Kniaziu powinien wpisać się na listę bardów polskich? Tak, tak, zdecydowanie tak. Jeśli tego do tej pory nie zrobiono, powinien się wpisać. Znaczy, no jest, ja... Jest cudowny, jest fenomenalny, jest zjawiskowy, znaczy. ma dużo, znaczy. dużo pewno super lat, więc które mogą określić jego występ, ale... potrzebuje jeden, wystarczy jeden kawałek, który opisuje polską rzeczywistość i wtedy tak. będzie mógł wbijać na listę polskich tak, bardów. I, I myślę, że, myślę, że tym kawałkiem jest DON'T SPEAK! DON'T, speak. don't speak Oddaje polską rzeczywistość! Tak, tak. Wyśmienicie to oddaje, tak. Przydam Ci rację. był debiut kniazia, kniażu zagrał Don't Speak, co uważasz? Yy, yy, jakie, masz, jakie jest Twoje zdanie na temat wykonania Don't Speak według kniazia? Myślę, że kniaziu pomimo braku słuchu muzycznego ma dużą dużą yy, liczbę, endem... fan, liczbę fanów ma, ma dużą... fanów ma, ale ma też ma też yy, niezaprzeczalne Poczucie tego, że chciałby grać na gitarze i chciałby śpiewać. Kniaziu ma parcie na gitarę. Tak, kniaziu ma parcie na gitarę zdecydowanie. Aczkolwiek gitara nie ma parcia na niego. <śpiewanie> Znaczy masz przechnywać! Weź w jedną rękę, ale mnie po nas. Weź małego! Tu jeszcze, prawda? Chodź że jest to całej, co? A gdzie jest, Kniaziu? Kniaziu jest. tam spik. Kniaziu jest taką A kto powie, gdzie jest, kniarzu? I... Dobry wieczór. Gdzie jest kniaziu? Edi, gdzie jest kniaziu? Nie wiem. Martwi się o o Bardzo się martwię o niego. Tak, nie chciałaś tego powiedzieć wszystkim, ale teraz martwisz się o kniaziu. Tak, Gdzie jest kniaziu? Nie mam pojęcia. W jak Tomasz, kniasie, jest debilem, kniasie. Chodź, idziemy tu do dziewczyn. A to nie wiem, to musi Chodź tam. To musi iść ty. Dziewczyny, gdzie jest kniaziu? A może ty wiesz, proszę pana, gdzie jest kniaziu? Kniaziu? Kniaziu! Gdzie jest Kniaziu? Kniaź? Kniaź! Kniaź? W rynku jest Rzeszowskim. Niemożliwe! E, dziewczyny, gdzie poszedł Kniaziu? Nie mam pojęcia. Nie wiem. Nie wiecie? A, pan wszystko wie. On był w kosmosie. A, ale ten pan mówi, pan że... Stawił, ten pan mówi, że Kniaziu jest na Rzeszowskim rynku. To jest niemożliwe. Gdzie jest Kniaziu? Bo Kniaziu poszedł na Juwenalia. To na Juwenalia. Niemożliwe. Zginął nam kniaziu, nie mamy kniazia. A ten co uciekł? Ten co uciekł, to był kniażu, tak! Uciekał. Uciekał nam kniaziu i nie ma go. Dobrze, idę. Dziękuję, przepraszam. Ej, spytałem się dziewczyn, gdzie jest kniażu i nie wiedzą. Po raz kolejny spytamy się, Edi, gdzie jest kniażu? Idziemy na koncert i Oestera, Jamala tak, i OSTR-a. I Tak, tak. oczywiście. Ja nie mam tak, biletu. Ja muszę sobie zakupić wejściówkę. Ale spytamy, ale nie. Spytamy się kogoś w kolejce, czy widział kniazia. Cześć dziewczyny! Gdzie się kniazia może? Bo zginął nam kniaziu ostatnio. Papa, proszę cię, nie nagrywam. A nikt nie chce nam odpowiedzieć, gdzie jest kniaziu. Papa. Dobra, kniaziu jest, Nie jest 100 metrów, naprawdę. Zadajemy ludziom pytanie, gdzie jest kniaziu? Za, zadaj mi pytanie. Gdzie jest kniaziu? Kniaziu się dobrze bawi. O tam, o tam. O, z, z lewej strony naprawdę Obstawiasz, bardzo. Obstawiasz, że kniaziu jest już na koncercie? Tak, tak, tak, tak. Kniaziu jest gdzieś. Czyli znajdziemy kniazia. Znajdziemy go. O, tak. myślę, że, myślę, myślę, że ktoś jeszcze odpowie nam, gdzie jest kniaziu. A nikt no się nie brąci. Jak o, jest to w kolejce Tak ja Przepraszam, zginął nam kniaziu. Gdzie jest kniaziu? O, nie wiem, nie, nie, nie, nie ale jest elegancko. A dziewczyny, wy wiecie, gdzie jest kniaziu? Bo zginął nam kniaziu. E, tam. Tam jest kniaziu. Na jak już. Dzięki. Cześć, Edi. Gdzie jest kniaziu? Nie wiem. Myślę, że w Jacksie. W Jacksie? Gdzie jest Jacksie? Przepraszam. Przepraszam. Przepraszam, zginął nam kniaziu. Gdzie jest kniaziu? Nie, a pan wie, gdzie jest kniaziu? A może ktoś z państwa wie, gdzie jest kniaziu? A z to Kniaziu wie, był z nami to? na imprezie, pił z nami wódkę i skinął A pewnie śpi teraz po Albo jest na imprezie, Albo nie? Jest na imprezie. Kuba, Kuba, gdzie jest kniaziu? Nie mam pojęcia. Uciekł. Kniaziu uciekł. Pani, a gdzie jest kniaziu? Uciek. Uciekł! Kniaziu uciekł. Co? Magda. Ej, Kuba i Piotrek! Ej! Pio Ej! Gdzie jest kniaz? Nie ma kniazia? Trudno powiedzieć, gdzie on jest. Trudno, nie ma kniazia. Tam się zbliżamy. Nie będziemy ujeżdżać byka dzisiaj, nie? Nie, bo wiadomo, wszyscy wiedzą, że jedynie jest lepsza w ujeżdżaniu byka niż Czecia Madzia. Tak, jesteś lepsza. Dziękuję za komplement. Nie wiem, trzeba byłoby to sprawdzić. Ja się spytam Pauliny. Paulina myśli, że... Edia jest lepsza od Dżamala. Tak, ale czy Edia jest lepsza w ujeżdżaniu byka niż Czecia Madzia? Tak, tak. Tomasz, Tomasz, co się stało z kniaziem? Kniaź poszedł do domu czy uderzył kozła w twarz, nie w twarz, uciekł. Stało się generalnie coś strasznego, coś niewyobrażalnego. Niestety, nie, żeby się pojebało i spierdolił. Jak to polizma przeszukuje mnie, to, co co moje jest moje, co jara mnie. Proszę, nie wiem, przecież, Jak przeszukuje mnie, Przecież mam na chcę. co jest moje, co jara mnie. Proszę, nie mnie przecież, jak idzie. jak Tak wolności, tak ją A w wolności, Mamy się super, na Luimenaliach. Mamy ogień. Podejdziemy dalej. Też mam. Ale podejdziemy noc dalej. Ja Ci coś powiem lepszego. Słucham. Ja nawiłem rapy w Zeszowie. Słucham? Rapy? Rapy. Tylko ognia weźmy. Hej, papa! Nie w nie, nie. Ale bez kitu? Nie. Tak naprawdę podcast. O co? co? Dobrze. Aiko Ja w tym temacie mogę razem z tobą kurwa rozkminić. Mam tu chłopajów, kurwa, to robią rapy i reggae jeżeli nie sto. Ja słucham każdej muzyki. Kolejne, no kolejna nuta, też sobie wykuta i idę sobie z buta. a dzisiaj ja jestem kanale jaki kiepski. Ja ci mówię jestem Luke, kurwa, Roman Boski. Teraz kurwa odziu troski. Widzę łisa bania, teraz kurwa tu od rana dobra. Tu na pierdala pali śluga. No kurwa dzisiaj będzie raczej długa. No i kurwa pali śluga i będzie dobrze chłopcze. To nie jest Arnobrzek, to jest kurwa Rzeszów na Podkarpaczu, jestem jesteś w tym temacie, no i Podkarpacie. No i kurwa, wszyscy znacie w tym temacie, no i kurwa, na pierda, lecie. O, teraz rozminiemy. Ej nie, bo ja chcę bez kitu, chłopie Masz nawijkę, widzę, że masz taką nawijkę, kurwa. Nie, ja, ja nie mówię o hiphopie, ja mówię. Nie, nie ale mówię. ja mówię, że masz nawijkę redaktorką, wiesz, nakrycanie, kurwa, i O to chodzi. Chciałbym taki coś mieć, bo wiesz, skupłem na obecce może... nagrywać no muzykę? Nie tak. Ja od 2000 roku nawiem rapy. O to chodzi, od czego, Ale się, nie, Ale od czego nie, się nie. Ale nie, czego się Nie, nie tylko wejdź sobie kurwa na www.wrzuta.pl pisz sobie luker i z, albo Rzeszów. Albo rapy. się z Wysłucham, wysłucham, baby. SKJUB, reszta Rzeszowa, nie Firmę, słyszałeś firmę? Nie. Firma, chłopaki z Krakowa, Londyn. My mamy bardziej hardkorowe klimaty ulica Super klimat, spoko, że dla mnie zarapowałeś. dziękuję. Dzięki. Jakby coś, to pod palmą na koncercie się widzimy. Dzięki wielkie. Zaporta gramy, A gdzie jest książę? I don't know. Mamy, mamy naszych ludzi. Dobrze oh, oh. ja się Czy ja byłeś na takim koncercie? Nie, nie byłem. Nie byłem. <laughs> Czy to wystarczy? Wystarczy. Ej, jest piękny, jest piękny. I jest godzina późna w nocy. W ten oto sposób kończy się ten dzień w Vanaliów. Ludzie taksówkami rozjeżdżają się do domu rozchodzą się na wszystkie strony. Tutaj na ulicy Wyspieńskiego słychać dźwięk turlających się jeszcze butelek gdzieś z kąta w kąt. No, generalnie, generalnie było bardzo fajnie i, i myślę, że jeżeli czas pozwoli, jeżeli będą możliwości, to yy, powtórzymy to za rok. Wprawdzie jutro też coś tutaj się dzieje, ale ja już idę do pracy. Także także raz w roku taka przyjemna, pozytywna odskocznia yy, jest potrzebna. i nie, Każdy chyba musi się kiedyś zresetować, więc, więc ja Wam życzę jak najwięcej takich pozytywnych, Resetów.